Wartek 2 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma serwis, Anna zaleszna Sawara i Benjamin Filip. Wiatr z godziny na godzinę będzie coraz słabszy. Umiarkowany, jedynie nad morzem, okresami silniejszy. Zapowiadają synoptycy. Były w CBA zabiera głos w sprawie głośnego wyroku dotyczącego afery gruntowej. Zapewnia, że biuro działało zgodnie z prawem. Żyri przyznaje, że wybór wcale nie był prosty. Były takie kategorie, przy których się wręcz powiedziałabym kłóciliśmy. Węże, czyli nagrody za najgorsze polskie filmy przyznane. Prawie w całym kraju wciąż mocno wieje, ale są i dobre wiadomości, pogoda nieco się poprawi. Synoptycy zapowiadają, że dziś wiatr będzie już znacznie słabszy niż wczoraj. Potężne wichury, które przetoczyły się nad Polską doprowadziły do zniszczenia około 400 budynków, w tym ponad 200 mieszkalnych. Ci, którzy ucierpieli najmocniej jeszcze przed świętami mają otrzymać pomoc, zapewnia rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Pani premier dała bardzo mocne zalecenie dla wojewodów, żeby za pomogi ta pomoc do 6 tysięcy złotych była wypłacana tym osobom, którym to się należy jak najszybciej. Wobec wydarzeń z poprzednich dni wszystkich musi cieszyć prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dyżurny synoptyk Instytutu tu Maria Waliniowska wyjaśnia, że od dziś będzie już wiać znacznie słabiej. Wiatr będzie on już znacznie słabszy, umiarkowany, jedynie nad morzem okresami silniejszy. W porywach może być do 60 lokalnie, bo burze również prognozujemy. W burzach może być nieco silniejszy, a w górach do 80 km na godzinę. Choć wiatr z godziny na godzinę będzie słabnąć, to niestety w całym kraju wciąż występować będą przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Będzie również zimno. Witold Banach, Polskie Radio. Wszystkie działania CBA w sprawie afery gruntowej były legalne, zapewnia były wiceszef biura Maciej Wąsik, jego i byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Sąd za nadużycia prawa skazał na trzy lata więzienia. Ten wyrok to próba zrobienia z nas więźniów politycznych, mówi Maciej Wąsik, który jest obecnie radnym Mazowieckiego Sejmiku Wojewódzkiego z ramienia PiS.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 Maciej Wąsik podkreśla też, że odmowa działań w sprawie afery gruntowej byłaby uznana za niedopełnienie obowiązków przez CBA. Zapowiedział, że złoży apelację od wyroku. Podobną zapowiedź złożył Mariusz Kamiński. Proces przypomnijmy dotyczył operacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z 2007 roku. CBA węczyło wtedy Piotrowi Rybie i K. kontrolowaną łapówkę za załatwienie w kierowanym przez Andrzeja Lepera ministerstwie rolnictwa od rolnienia gruntu na Mazurach. Zaplanowane na dziś jutro wydarzenia związane z kampanią Janusza Palikota odwołane. Powodem jest śmierć Robert Roberta Laszczyńskiego, dziennikarza i krytyka muzycznego, który swoich się próbował też w polityce. Był jednym z założycieli Partii Demokratycznej w 2011 roku. Jako członek ruchu Palikota kandydował z listy tej partii do Sejmu. W zeszłym roku bezskutecznie startował do Parlamentu Europejskiego z list Twojego ruchu. Jednak według posła Andrzeja Rozenka, który Roberta Laszczyńskiego znał jeszcze z czasów studenckich, polityka nie była dla niego rzeczą najważniejszą. Ja myślę, że Robert bardziej politykę traktował jako taką odskocznię od codzienności. Nie myślę, żeby to była dla niego jakaś główna pasja życiowa, jednak muzyka była dla niego tym, co było najważniejsze. Autor tekstów piosenek Jacek Cygan dodaje. Strasznie żal, że nie ma takiego człowieka, człowieka bardzo wyrazistego, bezkompromisowego, niepogodzonego z tym, że wokół panuje nijakość, że w sztuce nie ma oryginalności. Robert Laszczyński miał 48 lat. Przyczyną jego śmierci była prawdopodobnie cukrzyca. Hiszpański rząd ułaskawił 11 więźniów. Tradycja darowania kary przed Wielkanocą co najmniej jednemu więźniowi sięga w Hiszpanii XVIII wieku i okresu rządów króla Karola III. Organizacje społeczne i pozarządowe domagają się jej zniesienia. Uważają, że to przestarzały zwyczaj niepasujący do zasad demokracji.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 dyrektora banku, który okradał swoich klientów z Barcelony, dla polskiego radia, Ewa Wysocka. Najgorsze polskie filmy wyróżnione w wielkiego węża, dla najgorszego filmu roku otrzymał obraz obce ciało w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. A zdobył sześć statuetek, z tego cztery przyznano w różnych kategoriach reżyserowi. 150 śmiałków, którzy są w naszej kapitule, wybrało najgorsze filmy zeszłego roku. Były takie nagrody, takie kategorie, przy których się wręcz powiedziałabym kłóciliśmy. Ten sam aktor, który dostaje węża, często gra inną genialną rolę i dostaje złote gdańskie. No i Wielki Wąż, czyli z naszej perspektywy najgorszy film roku, obce Ciało. Najgorszą aktorką została Barbara i szatan za film Dzień Dobry, Kocham Cię, najgorszym aktorem Borys Szyc, który zagrał w filmie JJ. To był serwis trójki. Premio Opony Autoservice. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Monika Sułkowska. Piłkarze błękitnych Stargard Szczeciński nie przestają zadziwiać. W pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Polski drugoligowa drużyna 3-1 do wygrała z drugim w tej chwili w tabeli ekstraklasy Lechem Poznań. Dwie bramki dla błękitnych zdobył strażak Tomasz Pustelnik. Cieszymy się z tego, chociaż przegrywaliśmy mecz, wygraliśmy nie przypadkiem, dążyliśmy za ciosem, pierwsze 10 minut elektryczni byliśmy, sami po sobie to widzieliśmy i w szatni to sobie wiedzieliśmy, wyszliśmy na drugą połowę zdeterminowani, zaczęliśmy walczyć tak równy z równym, konsekwencje 3-1 dla nas, jedziemy do Poznania, walczyć dalej o finał. Rewanż w Poznaniu 9 kwietnia. W drugim półfinale prowadząca w Ekstraklasie Legia Warszawa pokonała w pierwszym spotkaniu pod Beskidzie Bielsko-Biała 4-1. Arkadiusz Milik wreszcie się doczekał, a jak z Amsterdam doszedł do porozumienia z Bayerem Leverkusen i Polak związał się z holenderskim klubem na stałe. Czteroletni kontrakt ma wejść w życie 1 czerwca. Endymare jako pierwszy awansował do półfinału turnieju w Miami. O finał Szkod zagra z Tomasem Berdychem. Marej rundę wcześniej osiągnął niezwykły wyczyn. Mecz z Kevinem Andersonem był jego 500 zwycięstwem w karierze siedemsetne zwycięstwo osiągnęła natomiast Sirena Williams, która w ćwierćfinale w Miami pokonała Sabinę Lisicki. Hokeiści GKS-u Tychy potrzebują już tylko jednego zwycięstwa, żeby cieszyć się z mistrzostwa Polski. W piątym meczu finałowym 4 do dwóch pokonali Jastrzębie i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3 do 2. Kolejne spotkanie już dziś. W Orlen Lidze do półfinału awansowały natomiast siatkarki PGA tomu trefla Sopot. W drugim spotkaniu ćwierćfinałowym wygrały z budowlanymi łódź 3 do jednego i w całej rywalizacji zwyciężyły 2 do 0. O finał zagrają z Polskim Cukrem Muszynianką. O finał rozgrywek walczą także koszykarki. W pierwszych meczach półfinałowych Wisła Kanpak Kraków pokonała CCC Polkowice 78 do 54, a Artego Bydgoszcz wygrało z Energą Toruń 63 do 56. Rywalizacja trwa do trzech zwycięstw. Zostajemy przy koszykówce. Bardzo dobry mecz rozegrał Minionej Nocy Marcin Gortat. Nasz zawodnik zdobył 23 punkty i miał 14 zbiórek, a Washington Wizards pokonali u siebie Philadelphia 76 z 106 do 93. Było to 20-double-double double Polaka w tym sezonie, a do tego pobił swój rekord skuteczności w sezonie. Jego wynik to 91%. Sponsorem programu był Premio Opony Autoservice, Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl północnego zachodu nadal napływa chłodne i chwiejne polarno-morskie powietrze, cokolwiek to znaczy. W dzień wszędzie pochmurno będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami możliwe przelotne burze, a także krupa śnieżna ciągle. W górach spadnie do 10 cm śniegu. Wiatr zachodni, północno-zachodni umiarkowany nad morzem dość silny w porywach do 60, w burzach do 70, a w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, Elblągu, Tarnowie Katowicach i we Wrocławiu. 5 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie. 6 w Trójmieście, Koszalinie i Rzeszowie. Do siedmiu w Szczecinie. Chwiejne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. <grym wytrzymał> Ceny niskie, że tylko brać...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 Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 10 minut po siódmej. Czas najwyższy na piosenkę dnia. Dziś pan Jackman. Piosenka dnia, właściwie brzmi piosenka dnia. 13 minut po siódmej. Zapraszamy do trójki. To był wyjątkowy dzień i to nie tylko dla wierzących. Na moment zatrzymał się bowiem cały kraj. 10 lat temu, 2 kwietnia o 21.37, zmarł Jan Paweł II, papież z odległego kraju, jak mówiło się o nim we Włoszech w dniu wyboru na stolicę Piotrową. Zostawił po sobie wiele, najwięcej, jak się zdaje, emocji i wspomnień w ludzkich sercach. W swoim pielgrzymowaniu, jak policzyli skrupulatni kronikarze pontyfikatu, przebył grubo ponad milion 200 tysięcy kilometrów. Wrażenie robi też namacalna spuścizna Jana Pawła II. Jego Prace ustawione w rzędzie na bibliotecznej półce zajmują około 3,5 metra. Ale otwarte pozostaje pytanie, co zostało w nas z papieskiego nauczania, chociażby w kwestiach takich jak rodzina, praca czy służba społeczna?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 Gaśnie pogodnie, powiedział dziś w Watykanie kardynał Andrzej Maria Deskur, przyjaciel papieża Jak napisała włoska agencja ANSA, powołując się na źródła medyczne, stan zdrowia papieża jest beznadziejny Drodzy bracia i siostry, o godzinie 21.37 nasz ukochany ojciec święty Jan Paweł II wrócił do domu ojca. Módlmy się za niego. Byłem w pracy i nasłuchiwaliśmy wieści z Rzymu. Wiceszef Katolickiej Agencji Informacyjnej Tomasz Królak. Później długa 40-kilometrowa podróż do domu, bo pod Warszawą mieszkamy. Mi to dojmujące poczucie i przeżycie niebywałe zupełnie. Pierwsze świece następnego wieczoru już w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 Musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela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 większego ogólnonarodowego sprzężenia stanęli na wysokości zadania. Myślę, że to jest taki program i projekt minimum. Janowi Pawłowi II w dziesiątą rocznicę jego śmierci poświęcone będzie specjalne wydanie Klubu Trójki. To był tylko fragment tego programu. A w imieniu autorów Marcina Gutowskiego i Marcina Pośpiecha zapraszamy na dwudziestą pierwszą. It takes a lot to know a man It takes a lot to understand The warrior, the sage The little boy enraged It takes a lot to know a woman to understand what's humming. The honey be the sting. The little girl with wings. It takes a lot to To know a man A lot to know to understand The father and the son The hunter and the gun It takes a lot to know a woman Lot to comprehend what's coming the more the end... Trójka jest 7.21. Prasa Christian Hankel. Mówiłem o tym, że Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita sporo miejsca poświęcają refleksji 10 lat po śmierci Jana Pawła II. Dziennik Gazeta Prawna również. Co z dziedzictwem Jana Pawła II pyta? Jakie wyzwania na najbliższe lata czekają Kościół Katolicki? Dekadę po odejściu papieża Polaka. I dalej w tekście Dekada pokolenia, którego nie było. Czytamy. nie trafione były diagnozy mówiące o pokoleniu JP2. Dla wielu było to przeżycie zbiorowe oparte na emocjach takich jak w czasie meczu reprezentacji. Ciekawa to uwaga. Tekst większy polecam na stronie piątej dziennika. W tym samym dzienniku waga na drodze jak fotoradar. Wyższe kary dla kierowców busów i ważenie aut w ruchu. W taki sposób Inspekcja Transportu Drogowego chce walczyć z przeładowanymi pojazdami. Jak? Ważenie aut w ruchu? Tak, ważenie w aut w ruchu, specjalny taki system jest testowany. No, co się robi? Nie, to się robi tak, że trzeba przeczytać ten artykuł na stronie B4 w dzienniku A nie, no to dobrze. ze zrozumieniem. Ja powiem tylko krótko, że na razie mandaty są nieskuteczne dla mniejszych. Kierowca busa przeładowanego dostanie mandat w wysokości do 500 zł. No i dlatego tak naprawdę 91% kontrolowanych przez ITD pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej, mniejszej bądź równej 3,5 tony było przeładowanych, czyli właśnie dotyczy rzecz busów. Y, tirowcy są bardziej y, subordynowani, bo tu kary są zdecydowanie większe. Inspektorzy mogą nałożyć kary nawet do 100 tysięcy złotych za jeden pojazd y, właścicielowi. No i to rzeczywiście skutkuje. No ale przeciążone auto ma inną sterowność, znacznie wydłużoną drogę hamowania. To potęguje ryzyko wypadków, więc trzeba coś zrobić, a problemem są ciągle, y, y, jest ciągle mała liczba wag drogowych. Do końca tego roku Centralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miała wbudować ich 300, ale jak dotąd powstało jedynie 112, a budowę kolejnych praktycznie wstrzymano. Eksperci z ITD, Akademii i Głównego Urzędu Miar opracowują już system VAC, które będą ważyły pojazdy w ruchu. Obecnie już takie istnieją, ale działają tylko jako urządzenia preselekcyjne. Pomiar jest potem powtarzany na legalizowanej wadze drogowej i dopiero wtedy może skutkować sankcją. Eee, na czym polega system? Eee, tak jak powiedziałem, eee, trzeba zajrzeć dziś do dziennika, żeby to przeczytać, ale warto o tym przypominać. Gazeta Polska Codziennie i Gazeta Wyborcza piszą o zmianach, które czekają ekstra klasę piłkarską. Ekstraklasa bez sponsora. W przyszłym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie dojdzie do ciekawych zmian Wiele wskazuje na to, że od lipca T-Mobile nie będzie już tytularnym sposome, sponsorem rozgrywek. Planowana jest także zmiana systemu rozgrywek. Zniknie między, między, między innymi ten kontrowersyjny podział punktów w drugiej fazie rozgrywek, czyli po podziale na grupy. Tak przewiduje Gazeta Polska Codziennie. Gazeta Wyborcza dodaje, że Fox zostawia piłkarską ligę. 150 milionów złotych za sezon zagwarantował ekstraklasie pośrednik koncern, koncern MPN Silva. Może być z tym problem, bo z walki o prawa do transmisji wycofała się telewizja FOX. Wygląda na to, że najważniejsze mecze nadal będziemy oglądać na platformie NC+. Czytamy w Wyborczej w tekście na stronie sportowej. Gazeta Wyborcza pisze, pisze też o tym, że SLD, uwaga, wydało pierwszy numer swojej gazetki. Jak jest zatytułowana gazetka SLD? Oj, oj, oj, oj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. No mówmy o sobie. No dobrze, to ja na razie nie mhm. powiem, jaki to tytuł. Na początek wywiad z kandydatką Sojuszu Magdaleną Ogórek. Znowu jest o telefonie do Putina. Na kolejnych strojach Sojusz robi ukłon w stronę twardogłowych zwolenników. Krytykuje PO za to, że zadbała o swoich. Celem gazety jest promocja programu i działalności Sojuszu w przystępnej formie dla zwykłego wyborcy. Ma być ta gazeta rozdawana bezpłatnie w kilkunastu miastach w Polsce. Gazeta Wyborcza pisze, że swój tabloid wydał również Janusz Palikot. Tutaj zapowiada zmiany w i jest garść zdjęć kandydata ze spotkań wyborczych z rodziną oraz y, cytaty z poparciem m.in. Władysława Kozakiewicza, Kamila Sipowicza i Barbary Nowackiej. Ale wracając do y, y, gazety SLD, na jednej stronie zdjęcie kandydatki w jasnej sukience Bogdan Łazuka, bokser Diablo zachwalają Magdalenę Ogórek, jako między innymi bardzo ładną i zgrabną. Jak wiadomo, cechy bardzo przydatne na stanowisku prezydenta, zgryźliwie komentuje wyborcza. Druga strona w całości poświęcona straszeniu wojną. Jako demony wojny występują Andrzej Duda i Bronisław Komorowski. No i ten tytuł. Dodam, że tytuł yy, w przewrotny sposób nawiązuje do tygodnika Nie, również związanego z SLD. Tak? Słego czasu... Yy, tak, prawo. <laughs> Doskonała odpowiedź. I tutaj z kolei wyborcza też zgrzyźliwie dodaje, że Leszek Miller jest w ostrym sporze z Jerzem Urbanem. W jednym z tabloidów Miller napisał, że chętnie przyjdzie na pogrzeb Urbana. SLD wydaje tabloid. Dziś więcej o tym w gazecie wyborczej. Rzeczpospolita, e, i to już na koniec, pisze, i to już wspominałem Państwu, rząd nie zgodzi się na prezydencki pomysł rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Projekt od początku nie podobał się szefowi resortu finansów. Mateusz Szczurek obawiał się, że przyjęcie tej zasady spowoduje, że część podatników będzie korzystać z niejednoznacznych przepisów, które w ten sposób dadzą szansę na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Mielu więcej na ten temat o 7.30 wiadomościach ekonomicznych Pawła Sołtysa. A jeśli mowa o pieniądzach, to kilkanaście dni temu Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego w wywiadzie dla Wyborczej, ostrzegał banki w sprawach kredytów walutowych, frankowych tak naprawdę. Dziś w dużej rozmowie z Rzeczpospolitą mówi, bankom dopłacać nie będziemy i pisze tak, znaczy odpowiada tak. Skoro około 95% kredytobiorców mieszka w kupionych na kredyt lokalach, to nie będzie ich raczej sprzedawać, ale banki muszą mieć świadomość, że tak wysokie wskaźniki LTV dla kredytów frankowych stanowią dla nadzoru przesłankę, aby żądać od większych zabezpieczeń tych kredytów. No i co z tego wynika? No to, że być może trzeba będzie znaleźć kompromis i takich przewalutowań kredytów będzie więcej. Christian Hanka, Polanna Prasa, 3, 4, Stanisław Sojka. Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll.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 No matter when, rainy weather, better of the feather gotta stick together. So get yourself under control, kept together and let the good times go. Down. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest siódma trzydzieści. Zapraszamy na skrót wiadomości Anna Zaleśna Sawara. Na początek strzelanina na Uniwersytecie w Garissa we wschodniej Kenii. Media powołując się na relacje świadków podają, że na teren uczelni wdarło się pięciu uzbrojonych napastników, dwóch studentów i dwóch policjantów i Napastnicy mieli wejść do akademików, w których spali studenci. W kampusie uniwersyteckim słychać odgłosy strzałów i eksplozji. Na wokandę wraca sprawa mobbingu w białostockim magistracie. Sąd okręgowy ogłosi wyrok odwoławczy w procesie byłej szefowej jednego z departamentów. W pierwszej instancji kobieta została. Została uznana za winną i skazana na pół roku ograniczenia wolności i prace społeczne. Ma też zapłacić sześciu osobom po pięćset złotych nawiązki, dwóm kolejnym odpowiednio półtora tysiąca złotych oraz osiem tysięcy złotych. Oskarżona do zarzutów się nie przyznaje. Chce uniewinnienia. Apelacje złożyli zarówno jej obrońcy, jak i pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. Kilku z grupy ośmiu pracowników Urzędu Miejskiego w Stoku, którzy mają w sprawie status pokrzywdzonych. Chcą większych pieniędzy od byłej szefowej. Trzy kolory. Z nową kampanią rusza stołeczny zarząd dróg miejskich. Chcę przypomnieć kierowcom, że drogowy sygnalizator świetlny to tylko trzy kolory. Tymczasem kierowcy wymyślają nowe barwy.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 Tłumaczył rzecznik zdm Adam Sobiera i w Warszawie sygnalizacja świetlna obowiązuje na ponad 700 skrzyżowaniach. W ubiegłym roku tylko na pięciu z nich fotoradary zarejestrowały aż 26 tysięcy kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. W trójce, pora już na ekonomię. Sponsorem programu są Targi Kielce. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego. Autostrada Polska. 13-15 maja. Wiadomości Ekonomiczne i Paweł Sautes. Dzień dobry. Ukraina dobija targu z Gazpromem. Jest porozumienie w sprawie dostaw gazu do tego kraju w drugim kwartale. Cena jest pomyśli Ukraińców, którzy płacić będą nie 348, jak chcieli Rosjanie, lecz 248 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Piotr Pogorzelski. To zwycięstwo podejścia ekonomicznego w stosunkach naftochazu i gazpromu nad politycznym, podkreślił ukraiński minister energetyki, Wołodymyr Myrdemczyszyn, dodał przy tym, że cena jest niższa od tej, którą oferują firmy z Unii Europejskiej, od których Ukraina kupuje ostatnio większość gazu. Można zatem oczekiwać, że Kijów wznowi w najbliższym czasie import paliwa z Rosji, który był wstrzymany wczoraj. Ukraińcy mają już teraz zamiar rozpocząć wypełnianie podziemnych zbiorników gazu, tak aby były one gotowe na następną zimę. Z Kijowa, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Podatkowa rewolucja pod znakiem zapytania. Ministerstwo Finansów nie zgadza się na to, by weszła w życie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Rozwiązanie takie znalazło się w projekcie zmian w ordynacji podatkowej, które przedstawiła kancelaria prezydenta. Tymczasem jeden z członków rządu mówi anonimowo Rzeczpospolitej, że ta zasada jest nie do przyjęcia. Polski system podatkowy oparty jest na zasadzie legalizmu. Można robić to, co jest zgodne z prawem. Wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwych sytuacji na korzyść podatnika kłóciłoby się z obecnym systemem podatkowym, mówi jeden z ministrów coraz popularniejsza. Już 67 tysięcy sklepów i punktów usługowych działa pod znanym szyldem, który zapewnia im znaną markę i przez to zwiększa obroty. Zwiększa się też liczba tych szyldów. Jak podaje Profit System w ubiegłym roku sieci franczyzowych było w Polsce 1058. W tym roku ta liczba powiększy się o kolejnych 40 sieci. Coraz mniej pieniędzy z pracy na Saksach trafia do Polski. Jak wynika z danych NBP, wartość przylewów wysłanych w ubiegłym roku przez naszych rodaków pracujących za granicą spadła z 16 miliardów 700 milionów złotych w 2013 roku do 16 Miliardów 200 milionów złotych. Dwie trzecie tej kwoty przypada na tych, którzy wyjechali do pracy w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Eksperci, których o komentarz poprosił dziennikę Zeta Prawna, mówią, że to efekt osiedlania się emigrantów zarobkowych na stałe poza granicami Polski. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym o 9.30. Na koniec słowo o giełdach. Spadki były tylko w Stanach Zjednoczonych. 44,7% stracił SP 500. W Azji zgoła inaczej. Same wzrosty 2% zyskuje tokijski Nikkei, 0,5% Hang w Hongkongu, a 33 centne procent Composite. Złoty utrzymuje moc euro 4 zł, 5 groszy dolar 3,76, funt 5,58, frank szwajcarski 3,90 to kursy walut o poranku. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka Radio.pl Sponsorem programu są Targi Kielce. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada Polska 13-15 maja. Pan Grzegorz informuje, że w Zielonej Górze śnieg, nie śnieżek, drobniutki, śnieg. I to takimi wielkimi literami napisane, to musi jest rzeczywiście solidnie... Czyli góra nie sypy. taka zielona. No, nie, nie za zbytnio. Biała nawet może. No właśnie, będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg. Ale malutkimi literami napisane. Wiatr umiarkowany, dość silny i porywisty. Temperatura od 4 stopni w Łomży, Krakowie i Wałbrzychu. 5 w Warszawie, Częstochowie, Grudziącu i Chełmie. 6 stopni w Słupsku i Przemyślu. Do 7 w Szczecinie.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 Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex, w trosce o Twoje oczy, Luteina Biocomplex firmy Olimplabs to najczęściej wybierany preparat na wzrok w 2014 roku. Już teraz superkumulacja w lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w superkumulacji lotto. Graj w punktach lotto. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Za 23 minuty będzie ósma. 20 co lepszych kawałków. W autorskim wyborze pana Lecha Andrzeja Janerki. Kolorowy odlot na Paragwaj. Redaktor, jakie było najczęściej zadawane przez słuchaczy pytanie dotyczące cyklu Lecha Andrzeja Janerki. Nawet nie chcę zgadywać. Jak na drugie imię ma redaktor Piotr Mec? Tak samo. Też Andrzej? Tak. Przypadek? Nie. Nie sądzę. Piotr Met w studiu i to dla państwa jasny sygnał, że, mm, że kończymy nasz cykl poranny związany z Lechem Janerką e, i musimy chyba podkreślić jeszcze raz, że to wyjątkowy cykl, bo Lech Andrzej rzadko udziela się w mediach i udało się, i udało się, opowiadał, wybrał swoje utwory. I bardzo dziękujemy. I bardzo mu za to serdecznie dziękujemy. Mam wrażenie, że trochę rozbieżności było co do tego, czego spodziewali się słuchacze jakich utworów, a to jakie wybrał Lech Andrzej Janerka. Ale chyba nawet w dżinglu było, że autorski wybór? A tak, było, więc trudno się dziwić. Podobało nam się to, że wybierał krótkie czasem, jak sam mówił. I nie Roz... rozgadywał się. Nie, nie rozgadywał się. Poprawił troszkę, także naprawdę przyjemnie się tego słuchało. Nie wiem, czy pan redaktor ma takie same wrażenia. Mało tego, negocjuję z Lechem Andrzejem Janerką pojawienie się raz na tydzień w sobotę, ale ponieważ na razie negocjuję, więc więcej szczegółów nie podam. No dobrze, so, czym kończymy? Kończymy bardzo ważnym, myślę, dla e, Lecha utworem, o czym zresztą samą powie. Coś na kształt kołysanki, a może raczej mantry, która była zamknięciem pewnego okresu w mojej działalności. Utwór, który kończył moją ostatnią płytę i był rozliczeniem z czasami rewolucji, przemian. Oceniłem to bladziutko. Podobną myśl znalazłem po latach u Karola Modzylewskiego w jego książce Zajeździmy kobyłę historii Absolu Bram Nie ma, nie ma żadnych bram Gdy jestem sam I w roślinny wpadam stan nie wykraczam, raczej trwam, raczej tylko trwam Ciekawy stan, nie ma dobrze, nie ma źle Nie ma mowy, nie ma nie I w końcu nie ma nic Kompletny brak, bez wad Też sobie gram, minimal plan. Trochę tutaj, trochę tam. Rewolucji minął, czas za wszystko takie ledwe, blade, słabe. Trumna roku, ukażeł. Ja absolutnie rozumiem. Trwam, minimal plan, bez zmian. Tylko trwam, ciekawy stan, nie ma dobrze, nie ma źle, nie ma mowy, nie ma, jej w końcu nie ma nic, kompletny brak bez Wam. Tak brzmi zakończenie naszego cyklu, choć oczywiście Lech Janerka będzie pojawiał się w audycjach porannych także i teraz to państwo wiedzą, że jeżeli kończymy, to także zaczynamy coś nowego i wyobraź sobie Piotrze duet Lecha Janerki z naszym nowym bohaterem. Więc tu cię zaskoczę, ja sobie potrafię wyobrazić taki duet, szczególnie, że Lech wbrew temu co się sądzi jest szalenie otwarty na przeróżne projekty i propozycje. Mało tego, dość często kiedy ktoś unosi brwi ze zdziwienia mówi, a co? A nie wolno? A dlaczego nie? No więc proszę sobie wyobrazić taki oto duet Lech, Janerka i... Jej serce to muzyk, żyje kolorowo I podaruje nam przez kilkanaście poranków więcej niż trochę słońca Ewa Bemradzi, nie bójmy się wiosny nie boimy się. Ewa Bem będzie bohaterką naszych porannych spotkań. Bardzo się cieszę, nie będę ukrywał. My też się bardzo cieszymy, że pani Ewa przyjęła zaproszenie. Przyjęła zaproszenie. Będzie opowiadała o utworach. O jakich utworach i co, co zostało wybrane? kiedy zacząłem próbować skompilować listę utworów do wstępnej propozycji, bo oczywiście Ewa BEM miała tutaj też swój głos w tym, co zaprezentować, a co nie, to tak naprawdę się zdumiałem, ile przeróżnych projektów z bardzo różnych muzycznych bajek Ewa BEM ma na koncie. No i to był tradycyjnie dość trudny wybór. Bardzo często, tak zgodziliśmy się z panią Ewą, wybieraliśmy z bardzo konkretnego projektu typu, nie wiem, Płyta z Bernardem Kawką, albo płyta z nagraniami i Fidzel. Po prostu jeden numer, żeby zasygnalizować, że taki projekt był. No i jakiś tam kompromis trzeba było jednak zrobić, żeby się zmieścić w tej naszej mniej więcej dwudziestce, bo tak sobie... No właśnie, a wybór ogromny przecież. Większy niż pamiętałem, przyznaję się bez bicia. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od piosenki, która jest w dużej mierze trójkowa, chociaż okazało się, że w twórczości pani Ewy trójka pojawia się w zasadzie w jej opowieściach co chwila. Dzień dobry, Mr. Blues. Całkiem niedawno przypomniał mi ktoś, że to był chyba jedyny utwór w języku polskim, który w swojej słynnej audycji Voice of America Willis Canover zaprezentował. To właśnie było Dzień dobry, Mr. Blues. No, to można powiedzieć, że chyba to jest do Siwi można sobie wpisać to Z złotą zgłoską Grzegorz Perkun to Grzesio Wasowski A muzyka pan Jerzy Wasowski I to była piosenka Naprawdę napisana dla mnie Z myślą o mnie Że ja ją może zrobię najlepiej Doczekała się bardzo Bardzo wielu wersji Lepszych, gorszych Ja osobiście uważam, że najlepiej ją zrobił Andrzej Zaucha Bo on zawsze wszystko robił Najlepiej Dzień dobry Mr. Blues Tak bardzo dawno już Pan nie zaglądał do mnie Jak widzę Pan nie sam Pan z najsmutniejszą z pań. Pan z Panią Melancholią bye Tak miło miło Widzieć Pana Zapewne Przyszedł Pan Aby wykonać plan Plan roczny Zesłucania Jak zdrowy Mister Plus Słyszałam, że tam znów Chorował Na wesołość Jak dzieci uczą się I can't help you, I can't help you, I I can't you, Plus to Ewa, Bem. Zaczynamy nowy cykl spotkania z Ewą, Bem e, o poranku. Obiecujemy, będzie kolorowo i pamiętajmy, nie bójmy się wiosny. Nie bójmy się wiosny. Piotr Mec, dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Krystian I najpierw zaglądamy do dużego formatu. Bardzo ciekawa rozmowa Tomasza Kwaśniewskiego. Dlaczego, dlaczego filharmonicy chcą strajkować? E, zamiast nazwisk są tu po prostu instrumenty, na których grają rozmówcy, więc rozmowa jest rozmową z chórzystką, z e, fletem, z kontrabasem, e, z altówką. z no. skrzypcami też? Też. E, Flet jeździ w Uberze, chórzystka dorabia jako niania, wiolonczeli nie stać na wakacje, siedzi z żoną na działce. W filharmonii narodowej grozi strajk, Pyta y, autor. Gramy, a tu nagle dyrygentowi coś przychodzi do głowy. Mówi, graliście tak, a teraz zagrajcie tak. I my się musimy do tego dostosować. My się całe życie dostosowujemy. I myślę, że niektórym z nas to weszło w krew nawet bardzo głęboko. Odpowiada jeden z rozmówców. Szukam tych skrzypiec, bo tak trochę na wyros Chyba drugie skrzypce są, oczywiście. Mhm. Bardzo to rzecz ciekawa, co dzieje się pod tą skórą, można powiedzieć, pod warstwą wierzchnią, pod tym, co zwykle oglądamy, co widzimy, czego słuchamy. A tam, jak widać, wrze. Polecam. To w dużym formacie. Do przeczytania także przed zakupami świątecznymi. Mózg się cieszy, kupujemy. To rozmowa z Andrzejem Mykowskim, badaczem, który doradza firmom, jak na, mają sprzedawać nam i jak reklamować. Czyli znają nasze potrzeby i nasze słabości. W badaniach domowych sprawdzamy, się co ludzie mają w szafkach. Co stoi z przodu? Okazuje się, że ludzie stawiają w łazienkach produkty premium, ale w środku jest na przykład przelany inny szampon. Takie zwyczaje mamy. Eee, jak się ustrzec. A to żeby goście zobaczyli, czy żeby podnieść własne samopoczucie. I to, i pewnie to również mózg się cieszy Polak kupuje w dużym formacie. Eee, to do poczynania przed świętami, a na święta e, już refleksyjnie w gościu niedzielnym uwierzyła. Maria Magdalena pierwsza dowiedziała się o zmartwychwstaniu, bo do końca wytrwała pod krzyżem. I w jej imieniu niejako y, pisze ksiądz Tomasz Jaki Jakilewicz. Pokochałam go nad życie i w nim odnalazłam to, czego zawsze szukałam. Miłość. Nie wcydę się o tym mówić. Kiedy skonał, przytuliłam się do krzyża i nie chciałam pozwolić, by umarł. A potem stało się coś. Nie umiem o tym mówić. Apostołowie mnie wyśmiali. Boję się, że też tak zrobicie. Pod krzyża do zmartwychwstania. Maria Magdalena. W tygodniku gośniedzielnym, gośniedzielny, także wspomnienie Jana Pawła II w tekście Dekada bez Królewia gdzie byłeś, gdy umarł Jan Paweł II, to pytanie otwiera rozważanie o dekadzie bez królewia w polskim kościele. Bez królewia bowiem dla Polaków Jan Paweł II był kimś ponad premierami, ba, nawet ponad prezydentami. Czytamy w tygodniku gość niedzielny. Poza tym polski gen Kolumba. Zamiast doszukiwać się u bohaterów innych nacji polskich przodków, warto czasem odkurzyć własny panteon, bo słabo go znamy. No i warto sobie przypomnieć niektóre ważne postacie, ale także te, które rzeczywiście mają polskie korzenie. Wiedziałeś, że Julię Dbinosz ma matkę spod Częstochowy? Tak. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Proszę usiąść. Poza tym jeszcze polecam także tekst o tym, że na Politechnice Warszawskiej powstają roboty do zapylania kwiatów. Może kiedyś takie urządzenia będą ratowały ludzi przed głodem. Chodzi o to, że populacja pszczół maleje. W USA dziś jest około 30, 35% mniej pszczelich rodzin niż było jeszcze przed kilku laty. W Europie ten spadek wynosi 20%, a najgorzej jest w Chinach. Na ogromnych obszarach rolniczych jest tak mało pszczół, że kwiaty zapylają specjalnymi pędzelkami ludzie. No i aby ludzi wyręczyć, będą to robić roboty, które być może powstaną w Polsce. Na razie są testy i, i, i o tym można przeczytać także w tygodniku Gość Niedzielny. W tygodniku Przegląd, lewicowym tygodniku także e, e, e, Jan Paweł II, ale w ujęciu krytycznym. Nie znajduje w pismach Jana Pawła II oryginalnych myśli, pisze Stanisław Obirek. Dziedzictwo Jana Pawła II bardziej ciąży polskiemu katolicyzmowi, niż go uskrzydla. Czytamy dalej. Jan Paweł II mógł rozwiązać wiele problemów, z jakimi katolicyzm boryka się od Soboru Watykańskiego II, ale tego nie zrobił pisze e, Obirek. Nie, także rozmowa z profesorem Zbigniewem Mikołajką, niebo w Ikea, który mówi m.in. wielu Polaków, wierzy, że po śmierci trafi do galerii handlo, handlowej. Część katolików nie wierzy w życie wieczne, a zatem przeczy istocie chrześcijaństwa. No i tu stosowne badania cybosu do tej rozmowy dołączone. E, w przeglądzie także, no i to na okładce już do poczytania im dalej, tym śmieszniej. I akcent na słowo tym, w raczej nazwisko nie jest przypadkowe, bo to właśnie opowieść o Stanisławie. Tymie. Mówił mało, ale jak powiedział, to już powiedział, można powiedzieć, smaczniej. chciałoby się, żeby jeszcze coś powiedział. Na no, przekaz dołączone, no, zdaniem mm, autora, najważniejsze cytaty. cytaty, tak, jego autorstwa, które pojawiły się w filmach nie, takich złotych strzałach jak Rejs czy Miś. To w przeglądzie. Krystian Hanke, teraz łączymy się z Rzymem. Marek Lenners. Dzień dobry, panie Marku. Prasa Dzień Błoska. dobry. Prasa włoska. Dzień dobry. Zacznę od tego, że no, nie sprawdziła się ta prasa włoska, czy lepiej powiedzieć nawet włoskojęzyczna, dlatego że śmiało można tu doliczyć, niczym się szczególnie nie wyróżnia watykański dziennik Los Servatore Romano. Otóż Właściwie wszyscy zapomnieli o tej dziesiątej rocznicy odejścia Jana Pawła II, Corriere de la Sera. Tu się jakoś wyróżnia, ale wystarczy przyjrzeć się tym kilku zaledwie linijkom na ten temat, by się przekonać, że to dzięki papieżowi Franciszkowi, który wczoraj wspomniał o świętym Janie Pawle II i prosił go o wstawiennictwo dla kościoła, dla rodzin, dla całego świata W czasie audiencji wczorajszej Nie była to wprawdzie jeszcze rocznica, tylko jej Wigilia Ale tak, wypadło dziś Wielki Czwartek I właściwie zgodnie z kalendarzem liturgicznym Nie bardzo będzie okazja aby wrócić do wydarzenia sprzed 10 lat. Otóż Corriere pisze o tym na stronie, nie widziałem już dawno takiej strony. Wyobraźcie sobie, strona trzech papierzy. Yy, gazeta mała nie jest, więc się pomieścili, ale yy, w ogóle sam fakt, że na jednej stronie mamy jest mowa o trzech papieżach, to jest coś wyjątkowego. Przede wszystkim jest tutaj duży tekst Józefa Ratzingera, jeszcze Józefa Ratzingera, nie Benedykta XVI, bo tekst o Wielkim Piątku XX wieku. Auschwitz, Wietnam, Guag Aleksander Sołżenicyn zło i jak to było możliwe. Tekst z roku 73, który wyszedł po niemiecku, w Niemczech dopiero w 2014, więc stosunkowo nowy, właśnie jest gotowy włoski przekład dla wydawnictwa watykańskiego i stąd właśnie Dzięki znajomości, przypuszczam, Corriere de la Sera mógł ten właśnie tekst wydrukować. Obok po lewej stronie mamy taki zwięzły kalendarzyk, co będzie się dziać w Watykanie, co będzie robić papież Franciszek w tych trzech dniach, Tryduum Paschalnego i właśnie krótką notkę na górze przy pięknym zdjęciu Jana Pawła II słowa Franciszka na temat dziesiątej rocznicy jego śmierci. Może dość bezobcesowo w tej chwili zrobię pewien zwrot. Powiem, że dla niektórych ciekawsza jest pewnie informacja związana również z Józefem Ratzingerem, tym razem jak najbardziej Benedyktem XVI, bo chodzi o epizod z czasów jego pontyfikatu, właściwie końcówki tego pontyfikatu, 2012 rok, mianowicie rozmowa z byłym prezesem JOR Banku Watykańskiego Ettore Gotti Tedeskim, który sugeruje, że właśnie dymisja, abdykacja Benedykta XVI związana była z jakimś ogromnym skandalem twierdzi, że bynajmniej Watyliks jeszcze nie zakończyło się i pewnie się czegoś nowego na ten temat dowiemy. W każdym razie zapewnia, mówił tak od początku, ale teraz ma również argumenty, że usunięcie go ze stanowiska w 2012 roku związane było właśnie z wewnętrznymi walkami, które doprowadziły do dymisji Benedykta XVI. Wróćmy jeszcze na moment do Corriere della Sera. Jak wiecie, lubię listy od czytelników. Jeden Enzo Bernasconi pisze, co też przyszło nam do głowy, żeby organizować wystawę światową w Mediolanie, Expo, a potem jubileusz w Rzymie. Czy nie zdajemy sobie sprawy, że takie nagromadzenie ludzi, pielgrzymów w tym drugim przypadku, no jest bardzo ryzykowne dziś, gdy państwo islamskie chciałoby nam zrobić krzywdę. I Sergio Romano właśnie, który prowadzi korespondencję z czytelnikami, odpowiada, gdybyśmy tak z wszystkiego rezygnowali, kalifat wygrałby już dawno. To prasa włoska z Rzymu. Marek Lenert.